Przeczytajmy wspólnie lub posłuchajmy z listu apostoła Pawła do Filipian, rozdział pierwszy od pierwszego wersetu. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, z biskupami i z diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, Dziękuję Bogu mojemu za każdym wspomnieniem o Was. Zawsze, w każdej mojej modlitwie, za Was wszystkich modląc się z radością. Z powodu wspólnoty Waszej w Ewangelii, od pierwszego dnia aż do teraz, będąc przekonany o tym, że Ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, doprowadzi je do końca, aż do dnia Jezusa Chrystusa. Wobec tego jest słuszne dla mnie. Abym tak o was wszystkich myślał, dlatego mam was w swoim sercu, bo w więzach moich, jak i w obronie i w utwierdzeniu Ewangelii, wy wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. Albowiem Bóg jest moim świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa». I modlę się o to, aby wasza miłość jeszcze bardziej i bardziej obfitowała w dogłębnym poznaniu i we wszelkim doznaniu. Abyście mogli rozpoznać to, co ważne, byście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, będąc napełnieni owocami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i sławie Boga. Kochani, to jest początek listu, który napisał apostoł Paweł do społeczności Filipian, którą, jak tu się dowiadujemy z całej treści listu, bardzo miłował, bo byli to ludzie bardzo, bardzo mu bliscy. I tak jak tutaj na początku wspomina, byli uczestnikami jego służb, jego misji i w cierpieniach, i w niedostatku. Później się dowiadujemy, że bardzo go wspierali. Ale tu z tego pierwszego rozdziału dowiadujemy się, że istniała między nimi jakaś szczególna więź więź, bliz, więź bliskiej miłości. Paweł po prostu ich wszystkich miłował. Tęsknił za nich, myślał o nich, modlił się za nich. To nie byli dla niego ludzie anonimowi. Czasami możemy sobie myśleć o apostołach czy o, o misjonarzach jako ludziach, którzy gdzieś przyjeżdżają wiecie, do jakiegoś miasta, zakładają zbór, tam zbór się rozrasta, później ten apostoł wyjeżdża no i ma gdzieś kolejną wspólnotę na koncie, którą się musi modlić, ją jakoś wspierać. Można sobie narysować taki suchy obraz misjonarza i, i jego zakładanych zborów, ale tu ze Słowa Bożego dowiadujemy się, że to wyglądało zupełnie inaczej. Paweł miłował Filipian najgłębszymi uczuciami miłości, jakie możemy sobie tutaj wyobrazić. Myślę, że to nie jest kurtuazja, że to nie jest wstęp do listu, wiecie, w pierwszych słowach mego listu chcę napisać wam, że was kocham i tak o, na pewno nie, nie są to słowa kurtuazyjne, to, to jest wylanie na papier prawdziwych uczuć. I wiecie, myślę sobie generalnie o naszych społecznościach, o, o zborach które znamy w Polsce, znamy kilka społeczności, tak są, jedne są nam bliższe, drugie dalsze, w jednych znamy więcej ludzi, w drugich mniej, ale gdzieś, powiedzmy, nasze serca są przy, przy braciach, siostrach. Ciężko jest znać dobrze drugą społeczność, kiedy się ludzie, powiedzmy, nie odwiedzają, nie rozmawiają ze sobą tam, tak na co dzień. Tak? To, jest, to są takie relacje wtedy, można utrzymywać te relacje z jedną, z dwoma osobami, w takich odległych społecznościach. Natomiast zostaliśmy powołani tutaj czy w miejscu, w którym jesteśmy na co dzień, do tego by mieć społeczność lokalną z braćmi i siostrami. Pomyślmy sobie chwilę, nawet nie teraz, ale w ogóle chciałbym, żebyśmy byli zachęceni przez te, przez te słowa z listu do Filipian, do tego byśmy rozmyślali o tym, jaka jest ta nasza społeczność tutaj lokalnie jak głęboko miłujemy się jedni drugich, jak bardzo zależy nam na tym, aby rosło nasze poznanie Boga, aby rosła nasza pobożność, abyśmy byli, jak tu pisze Paweł pięknie, napełnieni owocami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa. Czy jest to naszym pragnieniem? Bo na pewno jest moim pragnieniem, żeby moja żona tak rosła w Chrystusie. I to jest bliskie mi tak, uczucie. Natomiast czy myślimy tak, o braciach, siostrach ze społeczności, ze zboru. Czy zależy nam? Nie wiem, jak tutaj w praktyce to opowiedzieć, w takich prostych słowach, bo to są na pewno sprawy serca, są to takie rzeczy niewidzialne, nie da się tego ubrać w jakiś schemat. Natomiast pomyślmy troszeczkę o tych sprawach, które tutaj pisze apostoł Paweł w wersecie 9 i 10. I modlę się o to, aby wasza miłość jeszcze bardziej i bardziej obfitowała w dogłębnym poznaniu i we wszelkim doznaniu, abyście mogli rozpoznać, co ważne, byście byli czyści i bez, zarzuty, bez zarzutu na dzień Chrystusa. Myślę, że takim powszechnym, przynajmniej z tych doświadczeń, które mam, powszechnym takim modelem rozważania wspólnego słowa jest to, że przychodzi się na nabożeństwo i się słucha kaznodziei, który naucza. Czyli uczymy się w niedzielę, gdzie rozważane jest Słowo Boże. I to jest, kochani, to jest piękne, tak, że możemy przyjść w niedzielę do zboru wiedząc, że ktoś w społeczności, oczywiście z Panem Bogiem, zadba o to, by płynęła zdrowa nauka z pulpitu, z zakazalnicy. Do tego jakby modelu można dołożyć jeszcze też powszechnie, w zborach formowane, tak zwane grupy domowe, czyli Mniejsze już grupki ludzi wierzących, braci i siostr spotykają się regularnie po to, by rozważać Boże Słowo, być może nawiązać do tego, co jest głoszone w niedzielę z pulpitu, być może rozważać jakimś innym torem inne księgi lub coś, co komuś na sercu leży. Musimy się zastanowić, bo niezależnie od tego, jaki wiecie model przyjmiemy, tak? na co się zgodzimy, co, co uznamy za, za słuszne, co za wystarczające, to musimy się zastanowić, czy to mocno wypływa z miłości wzajemnej, że, że nam po prostu naprawdę zależy, żeby to nasze poznanie rosło, żeby ta jednomyślność była budowana, żebyśmy nie widzieli, wiecie, brata i siostry w potrzebie, w potrzebie braku poznania tak, w jakimś temacie. Bo gdy się ograniczymy tylko do odsłuchania kazania, to może się okazać, że po jakimś czasie nawet nie będziemy wiedzieli o sobie, kto jak rozumie te sprawy, które słuchał. Można, wiecie, można doprowadzić społeczność do tego, że, że będziemy wiedzieli, że wszyscy wysłuchali tego kazania, czyli ja będę wiedział, kto był na kazaniu, będę wiedział, kto słuchał, natomiast nie, nawet nie będę wiedział, jak kto to zrozumiał albo co o tym myśli dalej. Dlatego chciałbym wszystkich nas zachęcić, byśmy... Rewidowali te, te nasze pragnienia Czy my, podobnie jak apostoł Paweł Zabiegamy o to Żeby to nasze wspólne poznanie rosło Żeby owoce Ducha Świętego W naszym życiu były coraz większe Czy to jest naszym pragnieniem Czy dokładamy do tego starań Jak to realizujemy Bo refleksja nad tym Jestem przekonany, że przyniesie Jakieś praktyczne y, działania być może utworzy się jakaś nowa grupa domowa, nowe spotkanie modlitewne, nowy dialog między dwoma czy trzema osobami na temat nauki, którą słyszymy w zborze. Zobaczcie, ostatnio Paweł głosi z listu do Koryntian konkretną naukę o, o związkach, o małżeństwach, o stanie bezmałżeńskim, tak, może to nazwać, nie wiem, czy to jest poprawne Prawda. słowo, stanie wolnym, płynie konkretna nauka łatwo możemy doprowadzić do tego, że ta nauka wybrzmi stąd i stopniowo sobie się tam wygasi. Przejdziemy do następnej i dalej nie będziemy wiedzieli, czy nasza wiara urosła, czy nasze poznanie urosło, czy to jakiś owoc duchowy zrodziło. Jeżeli nie będziemy o tym rozmawiać, wspólnie się modlić, zachęcać do tego, by się dzielić zrozumieniem. Tak? Co ja przez to zrozumiałem? Jak ja to rozumiem? Być może trzeba coś doprecyzować, jakoś... Wiecie, o co chodzi, już nie chcę jakby się powtarzać. Natomiast rewidujmy, czy mamy gorące pragnienie wynikające z miłości wzajemnej, aby nasze poznanie rosło, abyśmy się wzajemnie budowali i obserwowali te owoce Ducha Świętego w naszym życiu. Amen.